Sam wybierz jak www.fundacjachospicyjna.pl Ogłoszenie społeczne Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 kwietnia. Jest 22. Serwis Anna zaleśna Severa. Udział Iranu w rozmowach pokojowych w Pakistanie pod znakiem zapytania. Deszczowy front nad Polską IMGW ostrzega przed ulewami na południowym zachodzie. W 83. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim stolica uczciła jego bohaterów. Przeczyczne doniesienia irańskich mediów na temat udziału wysłanników Teheranu w drugiej turze rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Według jednych doniesień władze Iranu nie podjęły jeszcze decyzji w tej sprawie, według innych odrzuciły wysłanie swoich przedstawicieli. Prezydent Donald Trump poinformował, że amerykańscy negocjatorzy będą w poniedziałek w Pakistanie na rozmowach z Irańczykami. Oskarżył jednocześnie Teheran o poważne naruszenie zawieszenia broni i zagroził, że w przypadku braku porozumienia zniszczy irańskie mosty i elektrownie. W negocjacjach o rozwiązaniu konfliktu w Zatoce Perskiej pomiędzy USA a Iranem to Iran ma więcej kart przetargowych, bo to on kontroluje teraz ruch w Zatoce Perskiej, uważa ekspert stosunków międzynarodowych Daniel Boćkowski.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 W stolicy oddano hołd bohaterom powstania w getcie warszawskim. Główne uroczystości 83. rocznice największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej odbyły się w południe przy pomniku bohaterów getta. A wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski podkreślał, że to nie tylko część historii, ale i tożsamości. Co roku tu jesteśmy dlatego, że wojna pozbawiła Polskę prawie trzech milionów Żydów zamordowanych przez Niemców albo ci, którzy po prostu zmarli z głodu czy od chorób, zamknięci między innymi w getcie warszawskim. Warszawa była szczególnym miejscem dlatego, że jedna trzecia mieszkańców to byli Polacy religio-judaistyczne pochodzenia żydowskiego. Była Warszawa drugim największym żydowskim miastem na świecie. Większy był tylko Nowy Jork. Więc jest to rzecz, która pokazuje naszą wspólną historię, naszą tożsamość. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Żydowskie organizacje podziemne podjęły nierówną walkę z okupantem, która trwała niespełna miesiąc do 16 maja i zakończyła się całkowitym zniszczeniem getta. O 80% spadła liczba turystów odwiedzających latarnię morską i muzeum w Forcie Gerharda w Świnoujściu. Dokładnie trzy lata temu powstała strefa ochronna wokół pobliskiego terminala LNG i odcięła jedyną drogę lądową prowadzącą do atrakcji turystycznych. Teraz każdy kto chce te miejsca zobaczyć musi dopłynąć statkiem wycieczkowym. Sąsiedztwo terminala LNG sprawia, że samochodem czy rowerem dojechać mogą tu tylko pracownicy, a turyści do ceny biletu muszą doliczyć opłatę za przepłynięcie statkiem. I tak jest już 3 lata, przypomina Piotr Piwowarczyk, który prowadzi muzeum w Forcie Gerharda. No to historyczna blokada, bo w historii nowożytnych fortyfikacji chyba jedna z najdłużej funkcjonujących. Chociaż nie ma się raczej, chwalić, bo ta blokada jest o wiele bardziej upierdliwa dla gospodarzy obiektu niż niejedna blokada w, w czasie niejednej wojny. Muzealnicy robią wszystko, by nie opuszczać zabytkowych murów i jakoś przetrwać. Na szczęście mamy bardzo mocne wsparcie lokalnego samorządu. Mamy nadzieję, że po trzech latach uda się skutecznie wypracować jakąś metodę normalnego dostępu do naszych atrakcji. Na razie udało się zwiększyć liczbę kursów statków, które cumują u stóp najwyższej nad Bałtykiem latarni morskiej. W tym sezonie pływają co godzinę. Natomiast miasto chce w przyszłości uruchomić własny tramwaj wodny. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl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 Dobry wieczór, Dariusz Bugarski. E, powiedziałem, że dobry wieczór. Zapraszam Państwa. Linia nocna. No właśnie, jednym słowem, dobry wieczór, właśnie. Nie, zaraz rozszyfruję tematykę tego naszego spotkania i to zaproszenie. Ale powiem, że tak, najpierw powiem tak, Darek Pieruk jest wydawcą Linii Nocnej, a Michał Daniluk to pierwszy raz się widzieliśmy, miło Cię poznać, Michał. Jest, dziękuję. Będę wzajemnie jest dzisiaj realizatorem tej audycji. No to zapraszamy państwa. No i tutaj będzie teraz taka piosenka, która jakoś mam nadzieję podpowie ten temat. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore mots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 Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole. Przepraszam, ale tak musiałem odetchnąć, odpocząć, jakoś się pozbierać po tej piosence. Dawno jej nie słuchałem, jest niewiarygodna, prawda, przepiękna. No właśnie, słowa. Ale, ale to jest słowa w liczbie mnogiej, taka inflacja słów tutaj była, chociaż ta piosenka cudowna, przepiękna. I też były tutaj piękne słowa, jak na przykład karmelki. Ale pomyślałem o tym, że gdyby tak trochę z tej inflacji zrezygnować, i powiedzieć o jednym słowie. Gdyby państwo mieli powiedzieć to jedno słowo, ważne słowo, teraz dla was, albo może takie słowo, które jakoś, ja wiem, czy to może być pompatyczne, co powiem, ale jakoś tłumaczy wasze życie, życie może. Myśmy wczoraj spotkali się z Darkiem, Pierogiem, z jego żoną, z Agnieszką. Pozdrawiam serdecznie, Agnieszko, z moją Anią. I rozmawialiśmy w parku, w, w, w, popijając kawkę. Właśnie o tym. Jakie jedno słowo, gdybyśmy mieli powiedzieć, które mamy jakoś w sercu, no, powiem znowu patetycznie, takie słowo, które byłoby właśnie nieinflacyjne, inflacyjne, tylko to jedno słowo, może się da, może się uda, może dzisiaj spróbujemy. No zapraszam państwa najserdeczniej. To dwie dwójki, siedem trójek i dariusz.bugalski.małpa.polskieradio.pl e, Jednym słowem, no tak się mówi, no to właśnie to może... Może taki byłby tytuł tej audycji. Jednym słowem? I co? I jakie to słowo? I dlaczego? No spróbujmy. E, no tu będzie jedno słowo właśnie i Beatlesi. Właśnie tu chodzi o to jedno konkretne, jedno słowo, the word. Powiedz je, proszę jej powiedzieć. Pani Anno, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam z przepięknego Krosna na Podkarpaciu. Mhm, I zacznę miło. troszeczkę mówić już tym słowem, o którym za chwilę powiem dokładnie. Mhm. Uczciwie powiem tak, że ponieważ przede mną sterta pracowania to na pewno mi ten, ta chwila z wami rozmowy, z panem rozmowy spowoduje, że to pracowanie będzie dla mnie przyjemniejsze, którego nie cierpię. Mm, dziękuję no, a bardzo, teraz, to już... jest bardzo miłe. No, no, a teraz? <laughs> Natomiast y, o jakim słowie chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć o słowie uczciwość. Mm -hmm. I to jest słowo dla mnie. To właściwe, y, którym powinniśmy się chyba kierować, y, w swoim życiu, tak mi się wydaje. Uh -huh. I e, staram się takim słowem, od kiedy pamiętam kierować, e, m, tutaj taki, takie małe strącenie, ono się nie zawsze opłaca. Uh -huh. To sobie trzeba zdać sprawę z tego, ale ta uczciwość pomaga sobie spojrzeć w twarz, w każdej chwili. Uh -huh. I e, dlatego myślę, że ono jest tak ważne, ta uczciwość w stosunku nie tylko do samego siebie, ale uczciwość w stosunku też do innych ludzi. Mm, tak. Także to jest, to jest to słowo, które chyba cenię najbardziej i, i, i którym chciałam się podzielić z, ze słuchaczami z Panem. Dziękuję pięknie. Przemiła Pięknie. Pani Anno z pięknego Krosna na, na Podkarpaciu. Mam nadzieję, że to prasowanie jakoś pójdzie, pójdzie gładko, no menomen. Wszystkiego Dobranoc. dobrego. Dobranoc. No No właśnie, słuchamy, no to wysoko zawieczona poprzeczka, ale te słowa mogą być przecież, przecież różne. To tak jak, tak jak człowiek się składa, no dobrze, przepraszam, tak, tak powiem też znowu z grubej rury, to, to, to zabrzmi ten wystrzał z duszy. I z ciała, to też może coś dla ciała, ale nie podpowiadam, nie nalegam, tylko po prostu słucham i zapraszam. Dwie dwójki, siedem trójek i dariusz.bugarskiemałpapolskie radio.pl. To będzie para. obitelsi, to jedno słowo. A tutaj w, tym, w tej piosence cudownej po pojawia się jedno słowo, to jedno słowo bardzo, bardzo wiele razy. Ja kiedyś próbowałem liczyć, ale się zagubiłem. No to może przypomnijmy sobie. She loves you. Should be yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ja się pogubiłem, ile razy oni powiedzieli je, je, je, czyli yes, yes, yes. Bo taka historia, może państwo ją znają, jak oni pisali tę piosenkę razem John z Polem, Pola Paul w domu, tam pianinko i tak dalej. No i tata i śpiewali, i tam im wychodzi, i tata McCartneya przyszedł i mówi, ale co wy mówicie, chłopaki, tak, jak, tak się nie mówi, nie mówi się je, je, je. Mówi się jest, jest, jest, i Tak popatrzyli na niego. Ale pomyślałem o tym je, je, je, czyli jest, jest, jest. Żeby teraz opowiedzieć jeszcze o Johnie Lenoni, o tym drugim który, no to znowu słynna historia o tym, jak, jak dowiedział się, kim jest jako ono, jak poszedł do jakiejś galerii w Londynie, tam była wystawa, która właściwie była dość dziwna, bo była to drabina w środku galerii. przed po tej drabinie, bo to tak jakoś tak było zaranżowane, że zapraszała do wejścia. No i tam była lupa na górze i on bierze tę lupę do, w, w dłoń patrzy, ona na suficie jest napisane małymi literkami jest Nie no, tylko jest I on się zachwycił i tak jakby już zakochał awansem, no to to słowo właśnie może, no tak ważne. Pani Katarzyna, dobry wieczór, witam serdecznie. Halo, halo, jest pani z nami? No nie wiem, takie są jakieś szmery, etery, ale pani nie ma chyba. Pani Katarzyna, no jeszcze raz spróbujemy. Nie, no dobrze, to najpierw, a to teraz powiem tak, bardzo serdecznie pozdrawiam państwa, którzy już zaczęli pisać. To jest pani Agata. Pan pa znaczy Paweł, jesteśmy na ty, który, no dżentelmen naprawdę. Pozdrowienia dla pana Michała, realizatora dźwięku i żółwik z panem Darkiem Pierogiem. Chłopaki, to dla was. No i tu jeszcze propozycja słowa, do niego wrócę jeszcze. Pan, pan Zbyszek, Mariusz, pan Roman, pani Agata. No, pan Wojtek, proszę, piszcie, zapraszam. No i trochę więcej cierpliwości z tym czekaniem może jeszcze, żebyśmy żeby ten Eter nam, nam, nam służył. No teraz znowu będzie para piosenek i znowu wielkie, klasyczne, wspaniałe utwory. No zresztą posłuchajmy. A Respect. respect. No, w tamtej poprzedniej piosence była mowa o miłości, a tutaj jest szacunek. Kiedyś, kto to mówił, nie pamiętam, ale pewien profesor powiada, że tak, że, że trudno by, wyobrazić mu byłoby sobie cywilizację miłości jednak, natomiast właściwie łatwo byłoby mu sobie wyobrazić cywilizację szacunku. No, że tak, żeby znowu tak było z wyższej półki. Ta refleksja, mam nadzieję... No dobrze, pani Katarzyna się odnalazła chyba, prawda? Dobrze. Tak, o, o, jak się cieszę. Jak się <śmiech> tak, Panie Dariuszu, nie, ja się cieszę Dobry na pewno wieczór. bardziej. Nie, tak, nie, nie. Że, nie, myśli. nie, ja się cieszę bardziej <śmiech> w ogóle, że ja się dodzwoniłam do pana audycji pani Dariuszu, to było <śmiech> marzenie tak, mojego życia. <śmiech> coś takiego. No i jak pani teraz będzie ja się żyła, wracam. ja nie wiem. Tak, ja jechałam samochodem po prostu i ściszyłam radio, a nie mogłam mieć e, m, telefonu przy uchu, a, no, pewnie, ale, panie Boże. ale jestem, ale jestem, Spanialo. już teraz zatrzymałam się po prostu na poboczu, mam telefon przy uchu i dlatego e, uh -huh. słuchać chyba mnie i ja słyszę pana. To tak, tak, jest moim ogromnym szczęściem, bo ja jestem pana ogromną fanką, ale mi miło, e, biorąc pod uwagę temat audycji. To chyba dobrze się stało, że się nie mm, połączyłam wtedy, kiedy byłam wywoływana za pierwszym razem, ponieważ mhm. właśnie powiedział pan to słowo, które ja chcę powiedzieć, czyli szacunek. Aha, tak. To jest, ja wierzę w energię wszechświata, panie Dariuszu, także to Arita, nie jest Arita nami A Arita Franklin na mnie pokierowała. Tak. Uh -huh. tak, dokładnie tak. Miałam trochę dylemat e, pomiędzy miłością a szacunkiem, ale bardzo szybko zdecydowałam się na szacunek uh -huh. właśnie z tego względu, że po pierwsze e, e, miłość e, no, odci odcieni miłości jest bardzo wiele i często jednak miłość e, e, też nasycona jest pewnego rodzaju poświęceniem. bo uh -huh. No miłość na przykład matczyna, czy miłość rodzicielska w ogóle, bo też no, nie umówiąc ojcom, jest po prostu bezgraniczna, ale często jednak obarczona jest jakimś poświęceniem. W przypadku, nie wiem, chociażby chorób, czy różnych traum, prawda? Natomiast mhm. szacunek wydaje mi się takim, e, wracając też do tego cytatu, który pan przed chwilą przytoczył, mhm. jest e, bezsprzecznie no, kumpelski. Kumpelski, Aha. czyli po prostu tutaj nie ma hierarchii. Mm -hmm. ponieważ wobec szacunku jesteśmy wszyscy równi czyli nie ma znaczenia pochodzenie, wykształcenie, stan majątkowy nic, po mm -hmm. prostu szacunek się należy tylko dlatego, albo aż dlatego, że jesteśmy ludźmi wzajemnie mm -hmm. dla siebie mm -hmm. szacunek do życia, oczywiście jest to troszeczkę połączone z miłością ale dla mnie e, takim mm -hmm. słowem które marzyłoby mi się żeby przede wszystkim kierowało ludźmi, którzy mają jakąkolwiek władzę, czy to są prezesami, nauczycielami, dyrektorami, czy też prezydentami wielkich, mhm. ogromnych państw, no właśnie. żeby właśnie kierowali się szacunkiem, to wtedy myślę, że świat byłby idealnie piękny. Tak, to prawda. Dziękuję pani. Jestem pani fanem, pani Katarzyna, więc jest pełna symetria w takim razie. <grym, <grym, dziękuję. dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, wszystkiego dobrego. No wszystkiego tak. I w tym jest jeszcze taka myśl, ciekawa myślę, że też o tym szacunku, no, to jest ważne słowo ogromnie, że tu nie trzeba żadnej właściwie pracy w to wkładać, że nam się kojarzy często, że praca to jest praca, to jest taka charówka, że trzeba się tam namęczyć i tak dalej, i tak dalej. A szacunek no to po prostu jest. I jest w tym jakaś też lekkość, ja myślę. To trzeba zmienić trochę, może Okulary, sposób widzenia, sposób patrzenia, ale to to jest takie uwalniające, powiedziałbym. Takie piękne, wspaniałe słowa. T. <grych> no, no właśnie, tak. a propos tego skrótu, to mamy do pary jeszcze jedną piosenkę Rity Franklin i równie ważne słowo. są na świecie, prawda? No, jeszcze a propos tego Think. Pamiętam taką historię yy, i wtedy stałem się fanem Grzegorza Krychowiaka, takiego piłkarza. Nie wiem, czy on jeszcze gra? No grał kiedyś, był świetny, potem był tak gorzej trochę, ale potem mam takie poczucie, że on był takim kimś w rodzaju kozła ofiarnego, na niego spadały różne gromy, polska reprezentacja grała wtedy słabo. No, jakieś takie były historie. No i był jakiś taki wpis okropny, jakiś taki hejterski yy, pod jego adresem. I on odpowiedział na to, następująco. Pomyśl. Pomyślałem jest super. Właśnie dokładnie tak. Właśnie dokładnie tak. No a teraz kto? Pan Piotr. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. wieczór dobry panie Piotrze. No słucham pana. Miło. M M Mnie też miło, że się, <śmiech> że mi udało dozwonić do Trójki, do pana audycji. Wspaniale. Miło cieszy. mi, że po, po, po jakimś tam czasie znowu możemy pana słuchać. Bardzo pana no i co pan powie? Jednym e, słowem? Za, za chwilę powiem. Dobrze, okay. Zacznę od tego, że pani, która pierwsza mówiła, mówiła o uczciwości. Uh -huh. I to mi przypomniało moją babcię, uh -huh. e, która e, w pewnym momencie w jakiejś takiej rozmowie, ja byłem wtedy nastolatkiem drobnym, i babcia mi powiedziała, wiesz co, Najważniejsze w życiu jest przyzwoitość. Uh -huh opowiadała mi o oficerach niemieckich w czasie II wojny światowej, którzy byli przyzwoitymi ludźmi. I odróżniała to od uczciwości w tym sensie, że uczciwość zakłada działanie według prawa. Mhm. Ci oficerowie niemieccy zdawali sobie sprawę z tego, że prawo niemieckie w tym czasie było nieprzyzwoite, a oni byli przyzwoitymi ludźmi. Uh -huh. I w ten sposób <głos> babcia wytłumaczyła mi, że przyzwoitość to jest najważniejsza rzecz. No dziękuję panu bardzo. To pozdrawiam serdecznie. I ja dziękuję. I ja dziękuję. I pozdrawiam. No dobrze, no to no słucham państwa, czekam, zapraszam. Może ktoś na... No już maile są oczywiście. Ja jeszcze do nich się odniosę zaraz. radio.pl i dwie dwójki, siedem trójek, ale to wiadomo. No i jeszcze jest takie jedno słowo. Ja myślę, że ono jest teraz ogromnie, ogromne... W ogóle chyba było ważne, ale jest teraz ogromnie ważne jeszcze w tych czasach, kiedy jesteśmy tak bardzo zaganiani, przebodźcowani, mm, zalani różnego typu informacjami, czy pseudoinform, no i tak dalej, nie chcę tego rozwijać, wiadomo. No to ja myślę, że tym słowem jest stop. To jest ogromnie, ogromnie ważne słowo. I też się wiąże z tymi słowami, o, którym, o których państwo powiedzieli. O uczciwości, o przyzwoitości, o szacunku, prawda? No to może teraz na temat. Bardzo proszę.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 po to jest żeby pożyć by spytać siebie mieć czy być może no cię przecież po to jest Wrot Wysiąść, żeby, żeby nie wysiąść, prawda? Takie dwa cytaty z rozmowy z, z Olą, która jest e, fryzjerką. To nie jest właściwie słowa. jest mistrzynią w ogóle, I się tam do niej udaje raz na jakiś czas. I Ola mi tak powiedziała, Takie, rozmawialiśmy sobie na jakiś temat i zapisałem to sobie. Spokój, to drogi towar. I gdzie go kupić? I no, ile zapłacić? I komu? No prawda. No jeszcze jeden cytat, to gdzieś znalazłem w internecie takie ogłoszenie gdzieś na jakimś kościele w Ameryce, co dałoby się przetłumaczyć w taki mniej więcej sposób. No to a propos tych, tych słów, które wcześniej już padły, tych wielkich słów ważnych. I tam było tak napisane. Żyj przyzwoicie, żebyśmy nie musieli kłamać na twoim pogrzebie. Prawda? No naprawdę niezłe. A teraz pani Danuta, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham Pani. E, te słowa wszystkie są ważne, które omawiali słuchacze. Uh -huh. Ale ja chciałam e, coś powiedzieć na temat empatii. Uh -huh. Może słowo takie nie, nieznane od dawna, ale bardzo ważne, żeby się wczuć, e, w, o ile to możliwe oczywiście, w przeżycia drugiej osoby, z jej punktu widzenia, żeby kogoś nie zranić, to też jest potrzebna taka uważność do mhm. tego. Mhm. Prawda? Prawda. Prawda. I, I tak się zastanawiałam teraz, jak ten program się rozpoczął, bo od razu mi przyszło to słówko do głowy, czy do empatii można wychować człowieka? No pewnie, że tak. No bo jeżeli od dziecka na przykład yy, wpaja się swoim dzieciom, że są najważniejsze na świecie, spełnia się ich kaprysy, kupuje wszystkie zabawki, to ono będzie tylko wpaczone w siebie, że jest centrum świata i wszechświata mhm. i, i, i wyrośnie na takiego człowieka. Nie ma mowy o empatii, prawda? No, będzie miało trudniej to dziecko. chyba że Będzie chcesz. miało trudniej, chyba że życie go też nauczy trochę. Mhm. Ale jeszcze tak y, z innych słów i tak powiedzmy też związane z tym, y, to by było myślę y, pojęcie uważności. Mhm. Właśnie, żeby jest, jest taka piosenka. Ona jest akurat o miłości, ale to się odnosi do, do różnych pojęć jak trudno jest kochać, trzeba bardzo uważać, żeby kogoś nie zranić. Mm -hmm. I to myślę, że to też w takich właśnie układach bliskich, koleżeńskich czasem się powie jakieś słowo, które bardzo zaboli. Tak, czasami niechcący. I, i, czasami nawet niechcący albo się patrzy ze swojego punktu widzenia. No właśnie, to bardzo ważne, co pani powiedziała, że się patrzy ze swojego punktu widzenia. Tak, i to te zranienia takie powstają może całkiem przypadkiem, nawet tak, różne. Prawda, prawda. Bo się sami okłamujemy, zakłamujemy swoje wypowiedzi. I, i potrzebna jest ta empatia. I, ile możemy, bo przecież nie, nie możemy aż tak wiele. Ale to jest bardzo ważne. No i tak samo jest ważny szacunek i ta zwykła przyzwoitość, żeby szanować drugiego człowieka, z tym się wiąże rzeczywiście e, uczciwość tak samo. Mhm. To wszystko jest ważne. Tak. Bardzo ważne jest. Mhm. Dziękuję bardzo, Pani Danuta. Dziękuję, dziękuję Panie Redaktorze i serdecznie pozdrawiam. I wzajemnie, dziękuję bardzo. To może jeszcze powiem, bo tak jak Państwa słucham jak rozmawiamy, to mi się różne skojarzenia uruchamiają. Jakie to jest ważne... Posłuchamy piosenek i te piosenki, no wiadomo, znamy je, fajne piosenki, ale one są tak piękne i tam jest tyle zawartości, tyle treści. I teraz przejdę do tyle poezji często. I przypomniała mi się taka, to, takie sformowanie, takie hasło Ken Robinsona. To jest taki edukator słynny, Sir Ken Robinson, no zmarł kilka lat temu jego wystąpienia, wystąpienia na ted to jest jakaś, jakaś wielka furora, miliony ludzi oglądały te wystąpienia, pewnie, pewnie państwo je znają, to on powiedział coś takiego, że w szkole powin, tak samo jak no, są lekcje angielskiego no, w, jego, w jego realności, czy u nas języka polskiego, to tak samo ważne powinny być w programie lekcje tańca. To mnie zadziwiło, ale potem pomyślałem sobie, że on ma rację. Myślę, że tak samo powinny być lekcje plastyki, no dobrze, to niby są, ale nie wiem, czy one są traktowane poważnie. Ale chcę powiedzieć teraz o tej perspektywie, bo właściwie tam są takie dwie rzeczy ważne. Jak patrzymy na obrazy, jak to są wspaniałe obrazy wielkich mistrzów, albo, albo może, no dobrze, no, jakieś wartościowe obrazy, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy się zatrzymać, no jeśli nie jesteśmy japońską wycieczką, to się powinniśmy zatrzymać, żeby je zobaczyć. I chwilę postać, i to jest takie ogromnie ważne, to stop. A druga rzecz, tam jest bardzo często zmiana perspektywy. I właśnie to jest coś takiego istotnie ważnego w życiu, jak sądzę. Pani o tym powiedziała, pani Danuta. I ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem i pierwszy raz z mojego miasteczka pojechaliśmy z ojcem do Gdańska i yy, widziałem wtedy to ostateczny Memlinga, ten wielki, wspaniały obraz i coś mi się nie zgadzało. Dlaczego ci dobrzy są po lewej stronie, a ci źli są po prawej stronie? No to powinno być odwrotnie. No i potem dopiero, a, i takie było odkrycie, jakieś takie olśnienie dziecka, ale takie ważne przeżycie, że przecież to nie od tej strony się patrzy, to się patrzy od strony Jezusa, od strony Boga. No to wtedy jest wszystko w porządku. Zmiana perspektywy, taka podstawowa rzecz. No i właśnie tego nam bardzo często brakuje. I jakbyśmy się uczyli malarstwa i, i malowania, i też oglądania obrazów, rozmawiania o tych obrazach, no to pewnie byłoby też nam jakoś łatwiej. No i innym z nami też byłoby łatwiej. No skoro mamy takie już stratosferyczne po poziomy te, tych słów y, ważnych, to może mm, bądź człowiekiem po prostu. No i teraz y, takie, taka pieśń grupy Anava, y, będąc człowiekiem, nie wiem czy Państwo pamiętają, tekst Giordano Bruno, nie byle kto i nie byle jaka pieśń. Mm-hmm. Pan Łukasz, dobry wieczór. Tak coś, dobry wieczór, tak coś, czułem, że Pana to ta piosenka złapie za serce, nie wiem czy, czy halo? Się... halo, dobry wieczór Panu, nie wiem czy nie słyszymy no, to się? Wie Pan, to teraz Aha. Giordano Bruno, to ja pamiętam ostatni raz w liceum, jak wszyscy przeżywali, jak to było możliwe, że taki wspaniały uczony, tak, Tak. został spalony na stosie, tak, dobrze? Tak, ja tak, tak, tak, tak, został właśnie. Naprawdę. A ja wie pan jest takie słowo, że ja jestem, byłem chwilowo nauczycielem, niedługo. Powiem mhm. panu szczerze, że byłem trzy tygodnie nauczycielem. No. Zrezygnowałem, bo co no, nie za długo trudno, faktycznie. Trudno, trudno było o dyscyplinę. Mhm. No Ale no. ja oglądałem potem kiedyś jak byłem za granicą, taki film Mały Buddha i tam widziałem jak jeden z mnichów buddyjskich opowiada opowieść o kozie, którą, która została zjedzona. Czy, czy miała być zjedzona i ci wszyscy mali, mali nisi, tam kilkuletni czy kilkunastoletni, słuchali, zafascynowani i ani mru, mru wie pan. Mm -hmm. Dopiero potem po całej powieści z morałem, że należy nim nie można raczej jeść kozy, bo można potem być tą kozą i być zjedzonym w myśl buddyjskiej reinkarnacji, to oni wybiegli na plac, wie pan, i się bawili. Takie mm -hmm. słowo, które ja pamiętam ze szkoły, jak się mówiło, to było słowo, brzmiało, jestem. Aha. I z tym jestem, jak y, właśnie już od szkoły, powiedzmy, człowiek ma spojone, że należy być, jestem uczciwy, jestem uważny, jestem uh -huh. y, zadowolony, uh -huh. jestem skupiony, jestem obecny, a potem może też łatwiej w życiu jest, niech y, pan, nie jechać, nie jechać zbyt szybko samochodem. Nie uciekać szybko, nie wiem, na jakiś urlop, nie wiem, czy na chorobowe z pracy, czy będąc szefem, też można być, no, w stosunku do pracownikach, Jest, jestem, rozumiem Cię, jestem wyrozumiały, tylko to jestem takie podstawowe, które można wynieść ze szkoły, gdyby szkoła była taka, a, no, no tak, podstawie trzy kropki, wie Pan. Ale wie, wie pan to ciekawe, jak pan powiedział o tym, jestem obecny. To przecież w szkole się mówi, obecny. <laughs> ale to, a, no ale to chyba niech... to nie znaczy tego, o czym pan myśli. <laughs> pan Darek Pieru powiedział, że to się mówi... On mówił, że był, zawsze mówił jestem, a niektórzy mówią obecny. To jest takie już bardziej sformalizowane. Tak. A myślę, że jak się powie jestem i się uważa, co nauczyciel mówi, uh -huh. co mówi mama, co mówi tata, takie drugie słowo można powiedzieć słucham. Aha, uh -huh, tak. Jestem i słucham. To potem łatwiej w życiu jest nie popełniać błędów. Mm. Mówię, mówię, jako osoba, która popełniła wiele w życiu błędów, także. Solidaryzuję się z Panem, ja również. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Niech się Pan trzyma. Dziękuję. Linia Nocna. No i Pan Jacek, dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Włączyłem Ci radio w trakcie y, audycji i, i usłyszałem y, y, pana słowa szacunek i, i, i spieszę podzielić się pewną refleksją Aha. na temat tego słowa. Aha. Przeczytałem ostatnio niezwykle wnikliwe studia historyczne na temat historia piekła, historia raju, y, historia czysta. Y, y, y, piszą to Przedstawiciele takiej francuskiej szkoły historycznej, De Legov, Minois. Należał do niej pan Bronisław w świętej pamięci. Aha, to takie długie trwania, długie, długie przebiegi historyczne, to jest to, tak? Tak, to są, to są opowieści o nas, o nas. E, tylko że przesuniętych troszeczkę w, w, w czasie 800-700 lat. Nie są to opowieści o dynastiach czy o wie, kampaniach, bitwach, ale o życiu codziennym, o, naszych, o naszym przeżywaniu, o naszej wyobraźni, o naszych o... Mhm. Ale dlaczego, dlaczego o nim mówię? Ci panowie wykonali niezwykłą pracę analizując dokumenty z XI, X, X XII wieku pracując, analizując, gryzając się w materię tych dokumentów. Mhm. Oni budzą mój szacunek. Budzą mój szacunek w świecie, czy w sytuacji, kiedy, kiedy sztuczne inteligencje podpowiadają jakieś jakieś rozwiązanie, jakieś, jakieś definicje, yy, dając taką iluzję, że no to, to, to teraz już wiem, teraz już wiem, jak to uhum, jak tak. to jest. Yy, to nie żyjemy w czasach, kiedy, yy, które sprzyjają takim intelektualnym leniom, takim powierzchownym erudytom, yy, które nie, nie sprzyjają yy, pasji, pracy mhm. ludzie, którzy akurat odwołuje się z francuskich historyków. Tak. ludzie, którzy taką, taką pracę wykonują Aha. to są moi, moi, moi, mój szacunek dziękuję panu serdecznie Dziękuję. Ja również dziękuję bardzo i życzę dobrej nocy i będę słuchał dalej. No niech pan dalej słucha, no pewnie. Uh -huh. No dobrze, <głos> dziękuję to, no bardzo. Właśnie a propos słuchania dalej, to po 11 jeszcze się spotkamy. Mam nadzieję, jeszcze mam maile. Dziękuję, przepraszam, ja mało jakoś się do nich odnoszę, bo tyle telefonów. Dziękuję państwu za nie i zapraszam jeszcze po 11. No może zróbmy tak, teraz zagrajmy Tomasza Stańkę, Metafizyka. Ja pomyślałem o tym, że o tych słowach tutaj mówimy ważnych, są też takie słowa dla ciała, o tych też słowach powiem, ale no jest taka piękna płyta Tomasza Stańki, jedna z wielu jego pięknych płyt dedykowana, nazywa się Wisława, no czyli to jest płyta dedykowana Wisławie Szymborskiej. Niektóre z tych utworów są inspirowane konkretnymi wierszami tej poetki. I pomyślałem o tym, posłuchajcie, jakie to jest niezwykłe. Jest taki wiersz, znalazłem dzisiaj wiersz, przypomniałem sobie go, nawet nie znałem go wcześniej chyba. Taki wiersz, stworzony z kilku słów, właściwie bardzo takich podstawowych. I jakie to są piękne słowa, jak pięknie pokładane. Jaka tu sztuczna inteligencja. To w ogóle nie od, odpada, to nie ta, nie, nie ta półka. Vermeer, to jest a propos e, takiego obrazu Vermeera, e, który przedstawia kobietę nalewającą e, mleko. I posłuchajcie kilka zdań. Wermer. Dopóki ta kobieta z Reichsmuzeum, w namalowanej ciszy i skupieniu mleko z dzbanka do miski dzień po dniu przelewa. Nie zasługuje świat na koniec świata. Tomasz Stańko, a my się spotkamy po 11.